Kochani bracia i siostry, będziemy rozpoczynać tę część naszego zgromadzenia. Zachęcam do otworzenia drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian i trzeciego rozdziału. Od siódmego wiersza apostoł Paweł mówi o dwóch służbach, o służbie która miała miejsce w Starym Przymierzu i o służbie, której apostoł Paweł jest uczestnikiem w Nowym Przymierzu. I Paweł porównuje ze sobą te dwie posługi. Posługę prawa i posługę łaski i ducha w Nowym Przymierzu. I zobaczmy, jak te dwie posługi mają się do siebie. Wiersz siódmy mówi nam, jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na kamiennych tablicach. A więc tutaj widzimy, ta służba prawa jest nazywana służbą śmierci. Ta służba prawa nie miała w sobie mocy życia. Nie mogła przynieść życia tym, którzy słuchali prawa, dlatego że wymogiem prawa było spełnienie wszystkich jego wymagań. A ktokolwiek by nie spełnił choćby jednego z wielu wymagań, bibliści liczą, że w sumie jest ponad 600 wymagań Starego Przymierza, 600 praw. 10 przykazań jest tylko sumarycznym zebraniem istoty prawa, ale prawo jako takie swym zasięgiem obejmowało ponad 600 wymogów. I nie wystarczyło w jakiejś części tylko spełnić te wymogi, aby mieć życie. Należało je w całej pełni, być posłusznym wszystkim wymaganiom prawa, aby uzyskać życie. I nikomu się to nie udało. Dlatego prawo wydawało wyrok śmierci na każdego, kto był poddany prawu. I dlatego Paweł tutaj nazywa tą służbę Starego Przymierza, która została zapoczątkowana, czy została sprecyzowana na górze Synaj służbą śmierci. Natomiast ta służba miała chwałę, mówi Paweł. Ona była nadal chwalebna. Służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności jego oblicza. I teraz pytanie. Czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? A więc tamta służba miała chwałę i Mojżesz jako pośrednik tego przymierza na, swoim, na swojej twarzy wręcz manifestował jakąś jasność, jakiś blask tej chwały przymierza, której był pośrednikiem. Ale teraz, apostoł Paweł mówi, my jesteśmy uczestnikami nowego, lepszego przymierza, które swą chwałą przewyższa chwałę starego przymierza. I dalej Paweł teraz wyjaśnia, co ma na myśli, w jaki sposób to się odbywa, w jaki sposób ta chwała nowego przymierza przewyższa chwałę tej starej służby. Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. A więc tu mamy kolejne określenie na tą nową służbę. Najpierw była służba ducha, zauważcie, wiersz ósmy. Wiersz dziewiąty mówi służba sprawiedliwości. Natomiast... Tamta służba śmierci, zobaczcie, tutaj jest nazywana jak służba potępienia. A więc mamy służba śmierci, służba potępienia, stare przymierze, potępiało każdego, kto nie był zdolny wypełnić wymagania prawa. Tutaj zaś mamy służbę ducha, a więc jest to wewnętrzna służba, jest to służba, za którą stoi duch Boga, który tą służbę w nas Sprawuje I jest to służba, która przynosi sprawiedliwość. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały. Z powodu chwały, która tamtą przewyższa. A więc my dzisiaj jako uczestnicy Nowego Przymierza jesteśmy wpatrzeni w to nowe dzieło w Chrystusie, które jest naszym udziałem. Tą służbę ducha, służbę usprawiedliwienia i w obliczu tego, co mamy w Chrystusie, tamta służba już nie jest dla nas atrakcyjna, już nie jest dla nas czymś chwalebnym. Jak tutaj czytamy, wręcz już nie ma chwały, tak? miała chwałę, dopóki nie przyszło nowe, dopóki nie było objawienia większej chwały, tamta wydawała się chwalebna, ale gdy objawiła się chwała, Zbawienia w Jezusie Chrystusie, nowe przymierze w Jego krwi, w Jego ofierze, w Jego dziele, to to wszystko swą chwałą przewyższa i wręcz przyćmiewa chwałę Starego. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. A więc tamta służba była przemijająca, tymczasowa do przyjścia Chrystusa. Nie było, prawo nie było zamiarem Boga zbawienia ludzi. Bóg wiedział, że nikt nie będzie w stanie wypełnić tego prawa. Więc prawo miało być przewodnikiem do Chrystusa, miało objawić ludziom ich grzeszność. Ich niemożność zbawienia się własnymi wysiłkami, niemożność uzyskania sprawiedliwości na podstawie ludzkich wysiłków zmierzających do wypełnienia wymogów prawa. Stąd tamta służba jest nazywana, tutaj jest określona tym, co przemija. Natomiast zauważcie, ta, to nowe przymierze, ta służba nowego przymierza, ona Trwa. Już Bóg nie planuje niczego więcej. Nie spodziewamy się, że jeszcze będzie kolejny etap zbawienia ludzkości w kwestii zmiany tego, co my mamy, czego my jesteśmy uczestnikami, czego apostołowie byli uczestnikami. Nie oczekujemy kolejnego jakiegoś etapu. W tym aspekcie doczesnym tak oczywiście oczekujemy tego etapu powrotu Chrystusa, ustanowienia Jego Królestwa i manifestacji tej, tego dzieła w całej pełni. Natomiast w tym doczesnym aspekcie już niczego więcej nie oczekujemy. To co Chrystus przyniósł trwa i jest, ucze, jest dziełem dotykającym wszystkich żyjących aż do Jego powrotu, aż do manifestacji tego Królestwa. I dwunasty wiersz, mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. A nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na swoje oblicze, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Czyli tutaj to, co się działo z Mojżeszem, było swego rodzaju obrazem tego, co miało stać się z tą posługą, której Mojżesz był pośrednikiem. Tak jak ta chwała na obliczu Mojżesza z, y, zanikała, kiedy Mojżesz wychodził z obecności Boga, z namiotu, w którym rozmawiał z Bogiem, jego twarz jaśniała blaskiem, ale później ta, ten blask zanikał i Mojżesz kładł zasłonę na swoją twarz, żeby i synowie i zaraz nie widzieli tego słabnącego blasku jego oblicza. I to było obrazem też tej, tej, tej, tej służby, której Mojżesz był pośrednikiem, tej służby śmierci, tej służby potępienia, że to miało w końcu zaniknąć. Tak jak ta chwała zanikała na obliczu Mojżesza, ta chwała tej służby miała zaniknąć. Mówi my natomiast, Paweł, mówiąc o sobie jako tym, który jest pośrednikiem, czy zwiastunem, czy reprezentantem tej służby Nowego Przymierza, mówi nie tak, nie tak. My, mówi, jesteśmy uczestnikami chwały, która trwa i zaraz wyjaśnia, jak ta chwała trwa i jak się objawia w naszym życiu. Mówi, nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na swoje oblicze, aby synowie Izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dzisiejszego dnia przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie ona zostaje usunięta. Czyli tutaj Paweł przechodzi jakby do kolejnej analogii, zmienia troszeczkę sens tego zasłaniania oblicza przez Mojżesza i mówi, że tak jak Mojżesz zakrywał swoje oblicze, żeby. Izraelici nie widzieli tej zanikającej chwały, tak mówi dzisiaj wielu Izraelitów, czytając Słowo Boże, mają jakby zasłonę na swoich obliczach. I nie widzą tej większej chwały, nie widzą chwały Chrystusa. Natomiast mówi w Chrystusie, czyli dla tych, którzy Go poznali, dla tych, którzy uwierzyli, że On jest tym, którego chwała daleko przewyższa chwałę Synaju, chwałę Starego Przymierza. Dla tych ta zasłona zostaje usunięta. Ci już nie mają zasłony na twarzy, ale z odsłoniętym obliczem oglądają chwałę Pana, o czym mówią dalsze wiersze. Mówi, tak jest aż po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Nie widzą w prawie Mojżesza, nie widzą w tamtym Przymierzu, zapowiedzi, chwały tego, który przyszedł, który się objawił. Nie widzą, mają zasłonę na sercach. Lecz gdy się do Pana nawrócą, i tutaj rozumiem, ma na myśli Pana Jezusa, kiedy do Niego się zwrócą, kiedy uwierzą w Chrystusa, kiedy zwrócą się do Jezusa, wtedy ta zasłona zostaje zdjęta. Tylko wtedy, kiedy Patrzą z wiarą na Jezusa, pokładają nadzieję w Jezusie, rozumieją, że On jest wypełnieniem tych wszystkich zapowiedzi Starego Przymierza, że do Niego Stary Przymierze miało ich doprowadzić. I kiedy na Niego patrzą, kiedy do Niego się nawrócą, kiedy do Niego się zwrócą, ta zasłona zostaje zdjęta. I teraz Paweł wypowiada takie wielkie stwierdzenie. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, gdzie zaś Duch Pana, tam wolność. A więc tutaj mówi o kolejnym aspekcie tej służby. Ta służba Nowego Przymierza jest służbą wolności, nie jest służbą pod jarzmem, Starego Przymierza, pod jarzmem prawa, które potępia, które ostatecznie zabija, ale jest służbą wolności w Chrystusie. Zostajemy uwolnieni od tego jarzma i ciężaru, grzechu i potępienia, który jest z nim związany. I możemy przystępować do Boga w wolności. Mamy wolność przystępu do Niego, wpatrywania się w Niego, i doświadczania Jego chwały zupełnie zupełnie w nowym wymiarze. My wszyscy wtedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwały Pana, więc jeszcze niedoskonale to wyrażenie jak w zwierciadle pamiętamy wielokrotnie u Pawła się pojawia w kontekście niedoskonałości pojmowania, niedoskonałości oglądania, a jednak prawdziwie, prawdziwie oglądamy Jego chwałę, choć cząstkowo, choć jeszcze niewyraźnie, ale oglądamy Jego chwałę i w rezultacie zostajemy przemieniani w ten sam obraz. W jaki obraz? W Jego obraz. W Niego się wpatrujemy i w tym zwierciadle dzisiaj, choć niedoskonale, widzimy Jego obraz, Jego chwałę. I my, wpatrując się w Niego, wywyższając Go, wielbiąc Go, dziękując Mu, polegając na Nim, żyjąc w mocy Jego Ducha, doświadczamy przemiany w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Kochani, i dzisiaj jesteśmy tu zgromadzeni, aby wpatrywać się w Jego obraz. Modlimy się i prośmy Boga o to, módmy się, prośmy Go, żeby Jego Duch pomógł każdemu z nas wpatrywać się w Niego, doświadczać Jego, doświadczać tej chwalebnej przemiany, o której tutaj Paweł mówi nieprzemijającej chwały, trwającej chwały, chwały Chrystusa w nas, w pośród Jego Kościoła i w każdym z nas indywidualnie. Prośmy, aby Jego Duch i dzisiaj dopomógł nam otworzyć przed Nim nasze serca, wywyższać Go, wielbić Go, dziękować Mu i niechaj Jego łaska i Jego Duch ożywiają nas. Niechaj ten, ten Chwalebny obraz Pana Jezusa Chrystusa żyje w nas, żyje w naszych sercach, abyśmy mogli żyć w Jego chwale. Jesteśmy uczestnikami lepszego, chwalebnego, nieprzemijającego w chwale przymierza. Kochani, Jego Duch dzisiaj jest w tej samej mocy, w, tym samym, w tych samych możliwościach, których doświadczał apostoł Paweł i doświadczał pierwszy Kościół. Nasz Bóg się nie zmienił. To przymierze, tak jak tutaj Paweł pisze, jest przymierzem nieprzemijającym aż do powrotu Chrystusa. Więc my jesteśmy uczestnikami tych wszystkich dobrych obietnic, których Paweł doświadczał w swoim życiu, których wcześniej chrześcijanie doświadczali i my dzisiaj Mamy przystęp przez tego samego Chrystusa, przez tą samą ofiarę, przez tą samą krew do tego samego Boga w całej Jego bogactwie, chwały i błogosławieństwa. Przyjdźmy do Niego z wiarą, oddajmy Mu cześć w naszych pieśniach, w modlitwach. Prośmy Go, by błogosławił to nasze zgromadzenie, później też nasze rozmowy, rozważania. Niechaj w tym wszystkim Jego imię będzie uwielbione, a nasze serca. Niechaj będą poruszone, przemienione, napełnione Jego chwałą. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za przystęp do Ciebie przez krew Pana Jezusa Chrystusa, przez ofiarę Golgoty, przez śmierć Baranka Bożego, który za nas ofiarował samego siebie, aby nas oczyścić z naszego grzechu, aby przysposobić nas w sprawiedliwości, która jest nam darowana w Jezusie, do uczestnictwa w tej bliskiej społeczności z Tobą, w wolności, w wolności od, od tej niewoli, potępienia, śmierci. Dzięki Ci, dzięki Ci, Panie, za udział w nowym przymierzu przez wiarę. Modlę się o... Każdego z nas i też naszych braci, siostry, których nie ma dzisiaj z nami, którzy być może słuchają nas, Panie modlę się o każdego brata, siostrę, abyś dał nam wszystkim doświadczać tej chwalebnej wolności Twoich dzieci, wolności od właśnie śmierci, od mocy śmierci, mocy grzechu, mocy potępienia, wolności przystępu do Ciebie, chwały Twojej, chwalenia Ciebie, radowania się Tobą i doświadczania życia Twego. Potrzebujemy tego w każdym jednym dniu naszego życia. Modlimy się, Panie, byś umocnił nas w wierze, byś pokrzepił nas, posilił nas. I dzisiaj w tym zgromadzeniu dał nam doświadczać Twojej obecności pośród nas, Twojej chwały. Byś dotykał tego, co słabe w naszych duszach, w naszych ciałach byś leczył, byś posilał, byś udzielał nam swojej Panie łaski, swojej mocy. Dawał nam dotknąć się Ciebie w Twojej chwale. Prosimy, błogosław ten czas i niechaj Twoje imię będzie wywyższone w każdej pieśni, w każdej modlitwie, w każdym słowie, które będziemy tutaj wypowiadać. I w naszych sercach, Panie, bądź uświęcony, bądź wywyższony. Amen. Zachęcam, kochani bracia, do modlitwy i wywyższania naszego Boga. Dziękować za możliwość bycia przed Twoim obliczem. I też modlę się o to, żebyśmy byli uzdolnieni, żeby wpatrywać się w Twoje oblicze. Wtedy będziemy przemijani, jak czytamy. Tły potrzebujemy. Każdy z nas potrzebuje Ciebie na każdy dzień naszego życia. I chociaż to, co przeżyliśmy, ma wielką wartość, to na nowo każdego dnia potrzebujemy Ciebie, i polegania na Tobie, i Twojego uzdolniania, uzdolniania nas, wprowadzenia, żebyśmy szli tą drogą wąską. Modę się o każdego z nas, żebyśmy dzisiaj byli zachęceni, podniesieni, pocieszeni przez Ciebie samego. Amen. Z tych na naczyń, zmieniając te szlachetne liczenia. dodawaj siłę na Twojej drodze. Panie, wiem, że nic nie jest ze mnie, a wszystko jest z Ciebie. Proszę Panie, bądź, dodawaj mądrości, zmieniaj, wiem, że wszystkie moje źródła w Tobie są, nic nie jest. Nie pani. Proszę Pani też zmieniaj nasze rodziny, zmieniaj ich serca, żeby wrócili się po Tobie, żeby uwierzyli, żeby naprawdę wrócili się w Ciebie z wszystkich sił, proszę tam gdzie Ty ich prowadzisz. Bo Panie Panie Burzęstwo. Panie Panie prosimy Panie, o naszych prac i Tak. A teraz się tam korzystać dobrze ten czas na ja. to, żeby uświęcać się, żeby teraz jak są daleko od nas, które są żeby pamiętać o to, żeby cię wzywał się pomóc, no. jakby nie potrzeba, żeby z niekto przyzwyczajeni jakieś próby, jakieś pokusy, to się mieć na pomoc. Prosimy Cię też Panie, naszych braci, siostry, którzy są prześladowani, torturowani na wojnach, <tus> w cierpią w miwoli, w torturach. Prosimy Cię Panie, pomóc mi. w się o swoich urodzinach, o swoich prześladowców, Prosimy Cię Panie, żeby poprosili o tę wiedzę, co o odpowiedź, o odpowiedź, o Możesz doskonały plan, żeby zbawić ich że wiesz, jakby dotrzeć z to znaczy braci, czy z swojego ducha. Prosimy się Panie, to wszystko na Twoje otwarła. Ministę. Mhm. przyjść do Ciebie, Boże, i więcej prowadzisz nas, Panie, aż do dzisiaj, aż do swego czasu. Dałeś obietnicę, że będziesz uczynił aż do końca Panie, kiedy staniemy już w pełnej okazałości przed Tobą, twarzą w twarz Boże. To jest wielka Twoja obietnica i wielka nadzieja, którą nam dajesz, Boże, która jest dla nas życiem Panie. Prosimy Cię, aby to nigdy nie wymarło z naszego serca, aby nigdy.. Nie znudziło nam się, Panie, abyśmy myśleli tym, aby to było naszą myślą przewodnią, że oczekujemy zmartwychwstania do chwały, tak jak nas powołałeś przez krew przymierza Boże, którą Ty, Panie, przelałeś na krzyżu Gordodzy. Dzięki Ci za to. Dziękujemy Ci za to do serca, ten poranek, który Ty Amen. Amen. Panie Jezu, też chcę Ci podziękować z całego serca za to, że przyszedłeś na świat. By służyć światu i pokazać dobrą nowinę. Jako król, jako pan wszystkiego mierzyłeś się do swojego stworzenia. Przyszedł było by uratować i by doprowadzić do chwały wszystkich tych, którzy w Ciebie uwierzą. Panie, chcę Ci za że to posługiwanie było kontynuowane później przez apostołów, przez wszystkich wierzących, którzy. Niejako przymuszeni mi że Twoje, nieśni tą robinę dalej i posługiwałem właśnie życiem, duchową służbą, tak że następne pokolenia, następne groma ludzi słysząc o Tobie, doznawało przymianę na Twój obraz. Pani tak jest też dzisiaj, że dałeś nam ten przywilej posługiwać. Co ty nawzajem, ale naszych ludziom, których znamy, których na w na drodze, z którymi się spotykamy, dajmy Panie tę, tę łaskę, żebyśmy wzrastali w zrozumieniu, czym jest to posługiwanie. Byśmy wzrastali Panie w miłości Twojej, tak by tą miłość dalej nieść, by nieść światło, by nieść pokój, by nieść, Panie, dobrą minę ludziom, którzy giną. Pani, żeby to było. Prawdziwie z Ciebie, a nie z jakichś naszych układanych umysłowych. Potrzebujemy Panie, Twojego Słowa, potrzebujemy wzrastać w Twoim Słowie, potrzebujemy wzrastać w społeczności wzajemnej. Byśmy byli Pani Twoimi narzędziami. Może mm. dziękuję Ci za ten przywilej, za ten wielki dar, który dałeś Kościołowi. Amen. Dzięki Ci, że w Tobie mamy schronienie, w Tobie mamy pociechę. Ty jesteś naszą nadzieją, Ty jesteś mocą naszego życia. Wielimy Cię i wywyższamy nasz Wielki Spawiciel. Amen. Amen. Amen. Ja chciałam tobie, Panie Boże podziękować za każdy Dzień Życia, który nam dają. za pokój, który jest w naszym kraju, za słowo dzięki któremu możemy jeszcze bardziej się poznawać. Chcę mi dzisiaj zrozumieć w świętej sprawy Boże. Amen. Amen. Panie, prosimy Cię nasze rodziny, które jeszcze nie uwierzyli, które błądzą, idąc ze światem idąc za łóżkami. Prosimy Cię Panie. <grym> przede wszystkim w nas był rozpalony ten Bogiem <grym> wiary, to świadectwo, żeby skupialiśmy się na sobie, a nie na nich, żeby i stawanie się coraz lepszymi uczniami bo wiem, w taki sposób właśnie e, zbadać e, ludzi, Panie, przez świadectwo nasze, przez to, że idziemy za Tobą. Więc prosimy Cię Panie, żeby jeszcze bardziej byliśmy podobni <grym> do Ciebie, prosimy Cię wypadać nas to, co jest ziemskie, to co jest z tego świata. Chodzimy Panie wszystko o Twoich słów. Chcemy to wszystko oddać i oddajemy to wszystko, to co jeszcze nie chcemy oddać. Prosimy Cię Panie. Nasze serce, żeby tego też hmm. powinniśmy pozbawić się. Hmm. Dzięki temu nasze rodziny wiedzieli, że Ty jesteś bardzo prawdziwym, że Ty jesteś w stanie hmm. zabrać te rzeczy, których oni nie potrafią oddać, ani nie chcą, zrezygnować. Prosimy Cię żebyśmy mogliśmy zrobić na Twoją uchwałę. I dziękujemy Ci Państwu, że Ty masz doskonałe plany, jak, jak zbawić tych niewierzących ludzi, czy na przykład robą, czy rodzin, czy bliskich, czy stany. Uchwała, to ja panie, Paweł, to I'll no. Objawia nam Twój Majestat. Objawia nam Twoją chwałę, abyśmy wpatrzeni w Ciebie, wierniący Ciebie, poddani do, Tobie, posłuszni Tobie, przysiągnięci zachwytem i miłością do Ciebie. A nie doświadczali w coraz większej mierze tej błogosławionej przemiany na Twój obraz. Która też będzie przyczyniała się do rozgłoszenia Twojej chwały. Jak będzie nam przyszło życie. Wszędzie tam, gdzie nas posyłasz, gdzie nas chcesz używać. Niechaj to wszystko Panie przynosi Twoje chwały. Niechaj to będzie naszym pragnieniem. Niechaj to będzie sensem naszego życia. By Ciebie. Każdą myślą, każdą słowem, każdym czynem. Twoja chwała w naszym życiu, w naczyniach i nami. Amen. Amen. Amen. Ty decydujesz o naszym życiu, o naszym postępowaniu, o naszym działaniu? Proszę Cię Ojcze, właśnie o taką główność, taką, taką wiarę, takie przekonanie. Bracia, siostry, jak zawsze będziemy podawali mikrofon, ktoś będzie chciał zabrać głos, podnoście ręce. Zacznijmy może zanim wejdziemy w te tematy, które były omawiane w ostatnich tygodniach. Może ktoś z was chciałby się krótko podzielić jakimś świadectwem, czy może coś macie takiego y, na sercu, co chcielibyście, y, żebyśmy o tym porozmawiali, czy czymś chcielibyście się podzielić, to jest na to teraz właśnie czas. Także jeśli ktoś miałby coś, to dajcie znać i podamy mikrofon. Um. Po to było w niedzielę po ostatnim zgromadzeniu poprzednim to pojechałem po odbiór szafy komoda komodę, nie w, w, w Rumie to będzie, no tam szczególnie mniejsze o to ale taka pani przyjeżdża, taka starsza pani i tak, tak myślałem jak, jak ją zagadać, nie? Żeby tak żeby może z nią podzielić się Ewangelią i, i, i mówię, że no tutaj, wie pan, przyprowadzam się, bo za dużo to mieszkanie dla mnie jest, nie? A ja tak myślę tak, o, za dużo? A, a dlaczego za dużo? Co się stało? Takie fajne mieszkanie, nie? A ona mówi, no bo mąż, mąż zmarł rok temu. No i ja tak myślę, o, fajnie. No tak, że znaczy myślę, ja tak mówię, myślę, nie? Ale tak, to, to jest bardziej takie odruchowe, nie? No i akurat to, co na tym braterskim, jak, jak był Igor, nasz brat, to on mówił właśnie, wspomniał o tym, że jak ktoś coś przeżywa, tam on podał przykłady, że jak ktoś przeżywał, tam ktoś stracił bliskiego czy, czy jakieś takie tragedie mocne, to żeby nie próbować się jakąś tam Ewangelię powiedzieć, jakieś słowo czy po prostu, tak jak Jezus podał właśnie Igor, te, te, ten przykład, że jak Jezus, jak łazasz umarł, to on przyszedł Mimo tego, że wiedział, że zaraz Jego wskrzeszy, to Jezus przyszedł i to nie płakał, ale ryczał tam, nie? Mocno płakał, e, wow. mocno zasmucił się. Mimo tego, że wiedział, że zaraz Jego wskrzeszy, nie? No i tak Igor właśnie dała ten przykład i tam e, jest ten też werset, że smućcie się z tymi, co smucą, radujcie się z tymi, co radują. No i tak, e, tak powiedziała właśnie tej pani o, o tym, co Igor mówił, o tym, że jak tam... E, tam był przykład, jak żona straciła swojego męża akurat też, to powiedziałem, jej, że przywódca dzwonił do niej, a ona jeszcze przywódcę pocieszała, a on dzwonił ją pocieszyć. Nie? To tak też tam był inny przykład, jak jak ktoś rozmawiali, ten Igor rozmawiał z takim bratem chyba też, i czy to był niewierzący i on powiedział, że dużo tam było takich przypadków, że stracił żołnierzy, stracił bliskich, znajomych, i najlepsze pocieszenie dla niego nie było to, jak mu ktoś mówili, współczuję cię, jego tam przeturali czy coś, a właśnie był taki zwierzący, to do niego zadzwonił i on nic nie mówił przez pięć, pięć, przez pięć minut, nic nie mówił, tylko z nim rydał, płakał na telefonie, nie? Czy może nawet to było, rzeczywiście, nie pamiętam. I to Paweł też wspominałeś, nie? Jak baba, ten z Indii, co odszedł, że też po prostu zadzwoniłeś i jakoś tak nic z ciebie nie wyszło, oprócz po prostu łzy i płacz, nie? No i jak to mówiłem, tej, tej pani tam na miejscu, to po prostu popłakałem się tam razem z nią. Ona się tak widać, że rok już przeżyła, to wszystko to jakoś tam miało opanowane, ale tak widziałem, że tak to ukuło też. No i później powiedziałem, że pani, to, to wszystko, z czym pani zmaga się, ten te, te ciężar, to tylko Jezus jest w stanie ten ciężar zabrać, nie? Ale jak już zacząłem mówić o Jezusie, to, to tak zobaczyłem, że już chęć rozmowy tak wygasła, no to ja już tak z taktem się nie, nie męczyłem. Powiedziałem co powiedziałem. Później, jak już żegnałem się, bo tam po, po częściach wynosiłem tą, tą komodę, to powiedziałem jej, że, bo ona tam do Warszawy do, do, do syna przeprowadza się, blisko wnuków. To powiedziałem, że jak pani by czuła się tam samotne czasami, bo wiem, że jest rodzina czasami, ale nie ma tej rozmowy, nie, nie ma tych kontaktów. Mimo, tam niby ktoś jest, ale nie ma, nie, ja to powiedziałem, że jakby pani chciała z nami pogadać, czy tam. Kogoś w Warszawie też mamy znajomych, też takich wyżących, to żeby się zgłosiła. Także to no, było fajnie, bo teraz myśląc o tym, jakby ta rozmowa mogła się potoczyć bez tej rozmowy z Igorem i, i, i tego, co Igor ma do powiedzenia, to podejrzewam, że może by to było taki trochę nachalna Ewangelia, nie? Co tam czasami kiedyś zdarzało mi się, nawet czasami jeszcze też zdarza się robić, także to było bardzo. A? Nie w sensie w nachalny sposób, nie, że jak bez taktu, że jak ktoś, takie myślenie, wiecie, że ja muszę wszystko powiedzieć, bo ten człowiek nie będzie zbawiony, bo ja mu tam pięć, dziesięć punktów nie powiem, nie? Mimo o to chodzi, nie? Nie to, że Ewangelia jest ten, ale w sposób, nie? Chodzi o sposób, nie? E, a teraz przez to, że to, co Igor powiedział, ja mu też powiedziałem, nie? Że fajnie, że przyjechałeś i powiedziałeś, bo to już co najmniej jednej osobie to pomogło, nie? Tak, ten, no, tak, chwała Panu, że to tak wyszło. No, Dzięki. Ja chciałem nawiązać do y, tego ostatniego y, mojego wykładu, Słowa Bożego, y, czy dokazania, nie wiem jak jest poprawnie. <laughs> kazania, Aby. tak, do I y, y, y, y ten obraz tej rzeki, y, który właśnie tutaj y, brat Adam y, jakby y, y, podniósł tą kwestię, że, y, w którym ja mówiłem ten obraz, że jeżeli ten nurt już, już coraz jest jakby silniejszy, który też obrazuje koniec jakby naszego życia, że nie ma jakby już, może nie być już czasu, żeby przyjść do Pana Jezusa, no to chciałem tak trochę wytłumaczyć, co ja wtedy miałem na myśli, bo oczywiście gdybym ja powiedział, że w ostatniej minucie czy sekundzie życia, jeżeli ktoś zwróci się do Pana Jezusa, i to już będzie za późno, no to bym podważył moc Bożą oczywiście i, i, i ja tak wcale w to nie wierzę. Natomiast ten obraz, który nam też pokazuje w Piśmie Świętym Łotra na krzyżu, który też w ostatnim sekundzie życia czy tam minucie jakby zwrócił się do Pana Jezusa i Pan Jezus go ułaskawił, powiedział, będziesz ze mną w raju, no to mogę, można tutaj też powiedzieć, że nie każdy, że już nikt nie będzie miał takiej okazji, nie? to był taki jeden w swoim rodzaju może przypadek, natomiast ja widziałem kilka takich kwestii, gdzie jak umierał dziadek mojej żony, on był ateistą, no i wszyscy tutaj jakby próbowali jego jeszcze naprowadzić, żeby on uwierzył przed tą śmiercią, no ale on powiedział, że zobaczymy, jak tam będę, mówi, to wtedy zobaczymy i tak jakby no, odciął się od tej ostatniej szansy nawrócenia. Też chciałem takim przykładem posłużyć. Kiedyś uczestniczyłem w takiej grupie książki, gdzie studiowaliśmy Pismo Święte, no, i tam przychodził, wtedy to był brat, który miał wiedzę biblijną i to dosyć dużo. Natomiast on przychodził na takim lekkim rauszu troszeczkę. Na, i, I czasami tak drwiąco po prostu mówił, jakimś takim sarkazmem. Ja tak doszedłem do wniosku, że, no, mało że nie jest nowonarodzony, to on tak jakby troszeczkę kpi może ze słowa Bożego, albo sobie żartuje. I przyszedł mi na myśl właśnie ten werset, że Bóg nie jest Tym, który pozwala z siebie drwić. Parę miesięcy później Jego znaleźli na plaży, bo On lubił sobie robić takie wycieczki z psem, no ale też lubił nadużywać alkoholu i dostał wylew krwi do mózgu. On przez kolejne 20 lat, no, tak jak to się mówi kolokwialnie, był taką roślinką, po prostu już do niego za bardzo nic nie docierało. I też w tym sensie, ja chciałem właśnie w tym, w tym moim wykładzie powiedzieć, że czasami może być już za późno. Też biorę pod uwagę ten werset z Jana 17,3, gdzie życie wieczne, tak jak Pan Jezus powiedział, zależy od relacji z ojcem i z synem. A no, jak tutaj tą relację można by było jakby udowodnić, czy tak, jeżeli tej relacji nigdy nie było, nie, to tyle. Z mojej strony muszę mi się jeszcze coś przypomnieć. A więc e, chciałem też tak przy okazji podziękować wam bracie i siostry, bo nie wiem, ale pewnie który dużo osób wie, że ja tam przechodziłem ostatnio dosyć ciężki czas, miałem dwa serce, operację serca, i nawiązując tu właśnie do brata Andrzeja, że jest taki czas, gdzie człowiek walczy o życie, o każdy oddech, i może nie być e, siły do nawrócenia się w następnej chwili. Pamiętam tylko, że podczas tam tego zawału i podania mi leku, tam morfiny, to tylko mm, chociaż znałem psalmy, nawet na pamięć i tak dalej, to nawet y, się tylko zapętlałem w kółko. Mówiłem pierwsze wersy cały czas w kółko i nie potrafiłem. Człowiek y, jakby traci, ten, walcząc o każdy oddech, traci to y, w ogóle no jest w ciężkiej sytuacji, więc y, ciężko jest się nawrócić w ostatnich sekundach. Ja się nawróciłem 6-7 lat temu, więc to było zupełnie co innego. Wiem, Jakie miałem wsparcie wśród mojej kochanej żony, czy mojej rodziny, czy mojej rodziny, moich braci i sióstr, którzy byli ze mną tam w szpitalu. Zobaczyłem w ciężkim czasie, jak to wygląda, że jeśli się, wierzącym się ma braci i siostry, którzy wspierają, to wsparcie jest tak potężne, że no, nie da się tego nawet opowiedzieć. Wiem tylko, że nie miałem strachu pod tym względem, że nie wiem, no odejdę z tego świata, tylko wiedziałem o tym, że no martwiłem się, czy po prostu dadzą sobie radę moja żona, moja rodzina, bo tam wiadomo, jak to jest w rodzinie, jakieś tam kredyty i tak dalej. Ale tak wiedziałem, że braci i siostry też będą wspierać na, na mnie w modlitwie i, i, w, i w życiu późniejszym, także też wiem, że tutaj braci i siostry, modliście się za mnie, to też wiem. I bardzo chciałem właśnie jeszcze raz podziękować za to. I wielu, wielu i innych braci siostry to dało taką moc, że po zawałach serca dwóch i po to lekarze po badaniach stwierdzili, że serce nie stało w ogóle uszkodzone. Więc to jest takie też, no Boże działanie. To, że tutaj w ogóle jestem, się znalazłem. Dzięki Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Wiem, że to On zawsze mnie wspiera w każdej i nas wszystkich, w każdej sytuacji, nawet kiedy my czasami gdzieś tam mamy jakieś słabsze dni, nie możemy sobie dać włożyć gdzieś jakiejś wianka ani wiary w serce, takie małe, które prawie niewidoczne jest, ale od razu musimy to wyrywać z korzeniami, bo my jesteśmy wstali w naszej miłości, w naszym wyborze. Pan nas wybrał, ale my też wybraliśmy naszego Pana, po prostu no, chciałbym jeszcze powiedzieć tak, jak tu Barat Andrzej mówił, że teraz jest dzień nawrócenia, w tej chwili, w tym czasie. Nikt niech lepiej nie odkłada to gdzieś na późniejszy okres, bo Boże po prostu nie zdążyć z tym wszystkim. Nawet jeśli ma ten czas w szpitalu, to może być tak, taki ucisk, że człowiek nie ma siły. Pamiętam, że miałem jak ja miałem takie później jak sobie przypominałem, że miałem takie wrażenie, że bo mi się wydawało, że mi się chce palić żłądek, że chce mi się pić wody. I tak miałem marzenie, żeby mi ktoś dał kroplę wody na język. Później sobie to tak złożyłem, że przecież w Piśmie Świętym jest taki obraz tam o Azarzu i Bogaczu, który prosił o tą kroplę wody. Tylko, że ja miałem Pana i miałem braci, siostry i miałem wsparcie naszego Boga ukochanego. Ja, ja tylko krótko chciałem zadać tego, co Andrzej powiedział i to, co teraz Ron powiedział, że ten, e, wiemy, że jak rozmawiamy z niewierzącymi, to oni wiedzą, oni wiedzą o tej takiej terminologii, nie? że nawróci się na, na łonie śmierci, nie? I to właśnie dobrze im powiedzieć o tym takim, ale też o tym, bo niektórzy z nich znają tę historię z tym łotrem na krzyżu i mówią, o przecież ten łot na krzyżu tuż przed śmiercią nawrócił się, nie? Ale tam jest napisane, że on nawrócił się przed śmiercią. Tam jest napisane, że on przed śmiercią to powiedział, ale my nie wiemy, jakie było jego życie przed tym, nie? On mógł już, już wcześniej właśnie tak zmagać się z wiarą i tam być blisko, a mógłby nawet wcześniej nawrócić się i tylko tam właśnie to wyznał, nie? Jezus to nie powiedział, że a, teraz to wyznałeś, więc dlatego, że to teraz zrobiłeś, to ty będziesz ze mną. On po prostu deklaruje fakt, że ty będziesz, bo to jest twoja wiara, a on mógł, on mógł nawet, wiecie, wcześniej tak wierzyć, nie? Także to tak jak, myślę, że jak rozmawiamy z niewierzącymi, żeby im to też uświadomić, że tak, tak jak Roman mówi, nie, że i Andrzej, że nie, zosta nie zostawiaj na, tam na koniec i nie zasłanie się łotrem na krzyżu też, bo ty nie wiesz, jaką wiarę miał, nie? Jak, jak dzisiaj usłyszałeś, to ty dzisiaj masz uwierzyć, a nie tam iść do domu, a tam rozważę, nie? No, taka, taka myśl ja teraz przeszła, z tym Łotrem, to żeby tam może już za bardzo nie ciągnąć tego tematu Łotra, bo to jest jedna, z, jak to się mówi, z tysięcy wypowiedzi i sytuacji, jakie, o jakich czytamy w Słowie Bożym. W każdym razie na początku czytamy, że z tego, co ja pamiętam, chyba, że się mylę, to mnie poprawcie, ale z tego, co ja pamiętam, to oni obydwaj złożyczyli chyba Jezusowi na początku. Czyli złożyczyli, czyli z tą jego wiarą, tego łotra na samym początku, kiedy był zawieszony na krzyżu, to nie wyglądało to najlepiej. Jednak potem z czasem, potem z czasem widocznie dane mu to było jeszcze na koniec, żeby, żeby przejrzeć, dana mu została ta ostatnia szansa i ją wykorzystał. Natomiast ja bym nie bazował na tym, na tym fragmencie Słowa Bożego, że to jest jakaś taka jakby, taka, taka, no, no, że to jest taka jakaś obowiązkowość, że tak będzie zawsze albo prawie zawsze. To była sytuacja z Łotrem i na tym musimy zakończyć. Natomiast są inne sytuacje opisane w Słowie Bożym, gdzie to wygląda już zupełnie inaczej, że jednak człowiekowi jest dana szansa wiele razy. I jeśli notorycznie odrzuca Słowo Boże, no to nie wygląda to najlepiej w jego sytuacji. Mamy tutaj takie dwa typowe przykłady. Jeden z nich to jest przykład o dziesięciu pannach, kiedy te dziesięć panien z tych pięć, które były głupie, kiedy się ocknęły z tego letargu, stwierdziły, że czegoś im brakuje, że nie mogą wejść do Królestwa Bożego, że... Nie wygląda to najlepiej, więcej one potem zdefiniowały na czym polega ich ten brak, czyli na braku oliwy, bo ich lampy gasną, czyli wiedziały, że jest źle, wiedziały dlaczego i śpiesznie podbiegły, nie, nie były już obojętne, tylko yy, tak jakby można powiedzieć działały, czyli podeszły do tych mądrych panien, czyli widzimy, że to jest w zasadzie cały czas akcja się toczy. To jest jakiś czas, one chciały, ale nie było już im po prostu dane z jakiejś przyczyny. Także to jest taka jedna sytuacja, która daje mi do zrozumienia, że to nie jest tak, że w ostatniej chwili to, to, to tak działa zawsze. No i druga sytuacja, taka typowa, to jest... to już wspominałem parę tygodni temu, ale tylko ku przypomnieniu, że w liście, drugim liście do Thessaloniczan jest napisane, że kiedy przyjdzie zwodziciel, to zwiedzie tych, którzy po prostu nie uwierzyli prawdzie, oni odrzucali prawdę notorycznie i tam jest dalej napisane, że sam Bóg zasłonił im umysły. Można powiedzieć, jest tam nawet takie powiedzenie, że Bóg odbiera rozum niektórym ludziom. I mi się wydaje, że tu się akurat ta sytuacja troszeczkę wpisuje w to, że rzeczywiście, jeśli człowiek notorycznie, haniebnie odrzuca Bożą łaskę, to w niektórych sytuacjach może być tak, że Bóg powie dosyć tego w naśmiewania się ze mnie i po prostu zamyka mu umysł. Także nie może się nawrócić, a co za tym idzie, zaczyna wierzyć kłamstwu. Bo jak nie chciał uwierzyć prawdzie, no to wtedy automatycznie zaczyna wierzyć kłamstwu i on jest wtedy przeznaczony już no, na wieczne potępienie, tak to można powiedzieć. Także ja bym tylko chciał to powiedzieć, nie żeby jakoś tam, żeby ktoś poczytywał mnie, że ja jestem jakąś kasandrą, która wiesz, wieszczy ciemne scenariusze, no ale no powiedzmy sobie szczerze, że no to też jest część nauki Jezusa Chrystusa. Jeśli już mówimy o na, nauczaniu, o, o fundamencie nauczania, czyli tym fundamentem jest nauczanie proroków i apostołów, no i na pewno Jezusa Chrystusa, to te sytuacje też musimy wpisać w ten fundament. Nie możemy, wiecie, mieć tego fundamentu takiego połowicznego tylko. To, co wydaje nam się, że jest dobre, przyjemne i sprawia u nas takie wrażenie takiej, takiego spokoju błogiego i tak dalej. No, fundament trzeba w Chrystusa brać cały, i również takie sytuacje, których tutaj mówiłem, albo kiedy Jezus powiedział do ludzi, że chodzicie za mną nie dlatego, że widzieliście cuda, czyli to, co ja uczyniłem, to, co Bóg jest w stanie dla was uczynić, ale dlatego, że się po prostu chcecie najeść. I to jest cały wasz cel. On o tym też mówił. Nie zakrył tego. Albo o tym, że jak będzie zabranie tak zwane kościoła, to w łożu będzie dwoje, prawda? Mówię tu o kobiecie i mężczyźnie, no bo wiadomo, jak są dwie kobiety albo dwoje mężczyzn, to w ogóle tutaj nie ma żadnego zabrania. Natomiast jeśli jest wszystko po Bożemu, czyli jest i mężczyzna i kobieta, leżą w, w jednym łożu, no to wiadomo, że to chodzi o małżeństwo, czyli tak jak Bóg to widzi, a jednak jedno będzie pozostawione, kochani. To też jest niestety fundament nauki Jezusa Chrystusa. I my to wszystko, każdą rzecz musimy niejako wszczepić w ten fundament i po prostu na tym bazować, żeby innym ludziom nie dawać jakichś złudnych nadziei opartych na naszych uczuciach, na naszej moralności. Także jak najbardziej łot, sprawa łotra jest bardzo pozytywna, dobrze się skończyło, ale musimy brać Słowo Boże jako całość po prostu. W tym całym temacie zbawienia i wiary musimy trzymać te dwie rzeczy, które przez całe Boże Słowo się przewijają. Czyli z jednej strony jest to Boża łaska, jest to szczególny czas Bożego nawiedzenia. Możliwość, która jest dana człowiekowi z łaski Boga, by człowiek mógł uwierzyć. To nie jest tak, że to my decydujemy, kiedy, jak, uwierzymy i że to jest nam pozostawione naszemu swobodnemu wyborowi. Dla Łotra na krzyżu to był czas łaski, to był czas nawiedzenia. I w dwóch Ewangeliach mamy dwie odrębne relacje, stąd ci, którzy szukają i chcą to znaleźć w jednej Ewangelii, to co Sławek mówił, to tego nie znajdą. Natomiast jeśli porównamy dwie ewangeliczne relacje, to widzimy, że tak jest, tak jest, jak Sławek mówi. W jednej Ewangelii czytamy, że oni obaj z Niego drwili, obaj Mu złożyczyli, a w drugiej Ewangelii mamy tylko właśnie tą wzmiankę, że jeden z nich zgromił tego drugiego i zwrócił się do Jezusa z tymi właśnie słowami, wspomnij na mnie, gdy będziesz w raju. I tu widzimy jego moment zwrotny, tu widzimy ten czas nawiedzenia, który on w swojej agonii doświadczy łaski Bożej. Natomiast nikt z nas i nikomu z ludzi nie możemy zagwarantować, że w momencie ich agonii, w momencie ich śmierci otrzymają taką łaskę. To nie jest w żaden sposób nikomu gwarantowane. Dlatego właśnie kładziemy nacisk na te... Fragmenty słowa, które mówią, żeby nie lekceważyć czasu Bożego nawiedzenia. I że jeśli dzisiaj Duch Święty mówi do nas, to żeby dzisiaj nie zatwardzić serca. Żeby dzisiaj nie odrzucić tego łaskawego głosu Bożego, który nas wzywa. Natomiast jest wiele sytuacji, kiedy my nie wiemy, kiedy Duch Święty przemawia. I tutaj ta historia Iwana... I myślę, że wiele mamy takich świadectw, że my rozmawiamy z ludźmi i czasami niestety mamy tendencję takiego wymuszania decyzji teraz. Czyli uważamy, że skoro my dzisiaj z nimi tak. rozmawiamy, skoro my dzisiaj dzielimy się Ewangelią, no to dzisiaj oni powinni podjąć decyzję. Tutaj myślę, robimy błąd, jeśli tak to rozumiemy. Jeśli... Rozmawiamy, możemy zachęcić do podjęcia decyzji, ale nie wiemy, czy ten człowiek jest gotowy do podjęcia decyzji. Nie wiemy, czy nie jesteśmy tylko jakimś jednym z elementów tej osoby, w życiu tej osoby do poznania Pana. Więc zróbmy swoje, zasiejmy, zachęćmy, ale pozostawmy Duchowi Świętemu doprowadzenie człowieka do wiary i pokuty i oddania się Chrystusowi. Jeśli my naciskamy, że to musi być dzisiaj, to często słyszymy takie historie. Ludzi, którzy zostali przez innych ludzi nakłonieni do takiej, w cudzysłowie, decyzji wiary, a potem się wycofali z tej decyzji, potem porzucili to, uznali, że to oni w ogóle nie rozumieli, co oni robią. Zobaczcie na tych wielkich ewangelizacjach, jak często ludzie są zapraszani do przodu, i wielu z nich nie rozumie w ogóle po co wychodzą. Wychodzą, bo jest pewna, filo, pewna atmosfera, pewna y, jakaś taka psychologia tłumu. I ludzie wychodzą, y, coś bezwiednie powtarzają. I wielu się cieszy i zakłada, że tylu ludzi się nawróciło, ale to czas pokazuje, czy oni się rzeczywiście nawrócili, czy rzeczywiście oddali się, czy tylko po prostu byli zmanipulowani, świadomie lub nieświadomie, do wyjścia do przodu i, i zrobienia jakiegoś gestu, powiedzenia jakichś słów, nie będąc gotowymi, nie rozumiejąc, nie będąc przygotowanymi przez Boga do nawrócenia, więc wiemy, że Nawrócenie człowieka jest z gruntu dziełem Boga i naszym zadaniem w tym dziele jest po prostu przyjęcie tego daru łaski, jest uchwycenie się wiarą tego, co Bóg nam daje, co nam obiecuje, co nam gwarantuje i tu jest nasza rola, żeby w tym czasie Bożego nawiedzenia naszego życia nie przegapić tego, nie zlekceważyć tego, właśnie nie, nie myśleć, że a, mogę sobie to odłożyć na jakiś tam czas, bo to ode mnie zależy, kiedy ja zdecyduję, że się nawrócę. Tutaj człowiek, który tak myśli, popełnia wielki błąd, bo nie mamy ani gwarancji, że dożyje starości, w której myśli, że się nawróci, ani nawet nie ma gwarancji, że kolejny dzień będzie żył, czy kolejną chwilę. Nikt z nas tego nie wie, więc dlatego tak pismo kładzie nacisk, by gdy człowiek jest świadomy swojego grzechu, jest świadomy łaski, jaka jest nam dana w Jezusie Chrystusie, żeby parł do Chrystusa, by chwycił się Chrystusa, by, by oddał się Chrystusowi. Ale to też, mówię, my bądźmy ostrożni, yy, przed tym, żeby przejmować rolę Ducha Świętego i napierać na ludzi, żeby to zrobili, kiedy nie mamy wglądu w ich serca i nie wiemy, czy są gotowi. Raczej rozmawiajmy, tłumaczmy, upewniajmy się, gdzie są i, i wtedy, modląc się o prowadzenie Ducha Świętego w naszym życiu, pomóżmy im zbliżyć się do Chrystusa, a czasami dajmy czas, módlmy się, zachęćmy ich do, do czytania Bożego Słowa, do modlitwy, do przygotowania serc, żeby to nawrócenie było głębokie, żeby było prawdziwe, żeby było rzeczywiście przemieniające, a nie, żeby to było tylko, wiecie, takie zaliczenie modlitwy grzesznika i, i, i pusta radość z czegoś, co nic nie zmieniło w życiu człowieka. Więc nie o to chodzi, żeby teraz człowieka doprowadzić do jakiejś wypowiedzenie jakichś słów czy zrobienie jakiegoś gestu, tylko rzeczywiście wskazać na Chrystusa i ufać dziełu Ducha Świętego, który objawia Chrystusa, który przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, który wykonuje tą niewidzialną dla nas pracę w sercu człowieka. I myślę, że nasze świadectwa, jak słuchamy, często o tym mówią, prawda? Spotkaliśmy kogoś i czasami była to kwestia tygodni, czasami miesięcy, czasami lat zanim dojrzeliśmy do tej decyzji. Ja pamiętam, kiedy ja słyszałem o Jezusie, dziewczyna mi głosiła, przeczytałem książkę ewangelizacyjną, to pomodliłem się. Tak, na końcu tej książki była modlitwa grzesznika, zmówiłem tą modlitwę i nic się nie stało. Nie było żadnego nawrócenia, nie byłem gotów. Chciałem tego, co tam było, ale nie chciałem odwrócić się od grzechu. Nie chciałem porzucić zaprzeć się samego siebie. Chciałem tylko dostać to od Jezusa, co tam w tej książce było napisane, o Jego radości, o, o Jego pokoju, o tych cudownościach, które On przynosi. Ale nie byłem gotów odwrócić się od grzechu. I to sprawiło, że ta moja modlitwa nic nie zmieniła. Dopiero parę miesięcy później dojrzałem do momentu i znowu było to cudowne Boże nawiedzenie, to uświadomienie mi grzechu, jakiego wcześniej nie miałem uświadomienie mi tego właśnie, że jestem zgubiony, że jestem na drodze śmierci i jeśli Jezus mnie nie uratuje, to ja nie dam rady w żaden sposób się uratować, zmienić dalej. To przyszło nawiedzenie, to przyszło objawienie, to był tamten dopiero moment, po paru miesiącach, od tego czasu, kiedy ta dziewczyna mi przez tam ponad tydzień czasu mówiła o Jezusie i, i świadczyła mi swoim życiem, ale wtedy jeszcze nie byłem gotów, wtedy zupełnie nie byłem gotów. Więc musiałem dojrzeć do, do tego czasu po paru miesiącach, kiedy to ziarno zasiane w moim sercu pracowało, pracowało i, i dopiero przyszedł ten moment pokuty i rzeczywiście nawrócenia. Więc tutaj dzielmy się, módlmy się, zachęcajmy ludźmi, ludzi, ale nie napierajmy na nich w cieleśnie. Tak? jeżeli nas Duch pobudza, żeby ich wezwać do modlitwy, to tak, ale nie róbmy tego według ciała, według jakiegoś szablonu, o to mi chodzi. Bo czasami, wiecie, mamy takie szablony chrześcijańskiego działania, chrześcijańskiej ewangelizacji, przeczytaliśmy jakąś, jakiś podręcznik do ewangelizacji i chcemy tak, wiecie, sztampowo jechać krok po kroku, ale to tak nie działa. To w ogóle to, to, to eliminujemy działanie Ducha Świętego z takiego myślenia i postępowania. Tutaj, co Paweł mówi, to rzeczywiście jest to bardzo ważne, to co, na co zwrócił uwagę, to jest podjęcie ludzkiej decyzji, bo w sumie w moim życiu było bardzo, bardzo podobnie. Bardzo podobnie. I ja też zawsze miałem takie, znaczy zawsze, były takie momenty w moim życiu, że miałem tęsknotę do Boga. Mimo, że grzeszyłem, żyłem w świecie rzadko kiedy Bóg był na moich ustach, można powiedzieć, że w zasadzie żyłem bez Boga, ale od czasu do czasu pojawiały się takie, ja bym powiedział, takie, takie perełki. Czyli Bóg tak jakby y, przypominał o sobie, tak jakby mnie zachęcał. No, chyba najbardziej, najlepsze określenie, zachęcał. I pamiętam nawet y, takie sytuacje, kiedy tam w gronie braterstwa braci, bractwa bra, kelnerskiego sobie Siedzieliśmy, nie było gości i wiecie, jak to nie ma za dużo pracy, no to tam zaczęliśmy sobie siedzieć, no i tam opowiadać różne historyjki życiowe, kawały i tak dalej. I jeden z nich, z tych moich kolegów zaczął opowiadać kawał o Jezusie. I wiecie, jak on zaczął to opowiadać, mimo, że ja byłem, można powiedzieć, jedno z nimi, ale kiedy zaczął to mówić, to mi się tak głupio zrobiło, wiecie, tak przykro, jakoś tak nie pasowało mi, mimo, mimo, mimo tego mojego pogaństwa całego. I, I potem z perspektywy kilkudziesięciu lat ja sobie te takie życiowe momenty zacząłem przypominać, że Bóg już wtedy do mnie pukał, już pukał. I potem było takich sytuacji już naprawdę wiele, ja nie chciałbym się tutaj za, nad tym za długo zatrzymywać. Zrozumiałem je już później, jak się nawróciłem. Natomiast w tamtych sytuacjach to były tylko takie dotknięcia. Czyli można powiedzieć, byłem podatny na Słowo Boże, Bóg nade mną pracował, ale jednak przyszedł taki czas, kiedy ja musiałem się po prostu określić w którymś momencie. Nie można całe życie żyć w, takim, w takich, wiecie, jakichś mrzonkach czy w jakimś takim wzdychaniu do Boga, tylko czasami trzeba po prostu podjąć taką, ja bym powiedział, męską, konkretną decyzję. I taka decyzja padła u mnie i przyszedł taki moment, że po prostu musiałem się określić: albo jadę w prawo, albo jadę w lewo. I dzięki Bogu pojechałem akurat w tym wypadku w lewo, bo tak, bo miałem możliwość pojechać albo nad ocean, w prawo, drogowskaz żeby się wykąpać, wiadomo, czerwiec, tam już jest troszkę cieplej wtedy, wykąpać się w oceanie, albo pojechać w lewo do kościoła. I zależy, gdzie kierownicę skręcę. Czy skręcę w prawo, to pojadę nad ocean, a jak skręcę w lewo, to wtedy pojadę do zboru, do kościoła. No i dzięki Bogu po jakiejś tam chwili zastanowienia, jak pojechałem w lewo i powiem wam, że nikt mi tej kierownicy tam na siłę nie, nie, nie kręcił w lewo, i że ja chciałem niby nad ocean, a Bóg mi jakoś tą kierownicę wykręcił w lewo. Nie, tak nic nie było. To była po prostu moja decyzja, ja musiałem podjąć decyzję i pojechać do kościoła. Czyli przychodzi w życiu człowieka taki moment, gdzie człowiek musi się po prostu już naprawdę w którymś momencie opowiedzieć. Albo idziesz za mną, albo idziesz ze mną. Niezależnie od tego, co człowiek w międzyczasie przebywa, przeżywa. Jeden troszeczkę więcej, drugi trochę mniej, z Bogiem, ale ta decyzja musi po prostu w którymś momencie zapaść. Dlatego no, no, no dobrze jest to, co Paweł tutaj mówi, faktycznie podpisuje się trzema rękoma, jakbym miał, że nie można nikogo naciskać, jak najbardziej trzeba sytuację, jak to się mówi, kontrolować ale też nie można drugim ludziom, słuchaczom, dawać jakiejś złudnej nadziei. Wiecie, to według mnie to jest, to jest zabójstwo dla tego człowieka, że a, bo ty masz czas jeszcze, bo każdy, kto tam jeszcze może przed samym końcem życia się nawrócić i daje mu takie fałszywe bezpieczeństwo. A Słowo Boże wyraźnie mówi, dzisiaj, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzacie swoich serc. Takie powinno być nasze nastawienie przy głoszeniu Ewangelii. Tu i teraz ty powinieneś się nawrócić. Natomiast czy dana osoba zrobi to czy nie, no to już też nie jest nasza sprawa i, i, i może faktycznie za jakiś czas dopiero, ale ja ze swojej strony nie powinienem mu dawać tej po prostu fałszywej nadziei, że tym sam jeszcze zaczekaj, bo kto wie jak to będzie, może no, no, wiecie. Jak to jest tak, że no to, co ja bym chciał powiedzieć. I jeszcze raz podkreślam, że człowiek musi podjąć w swoim życiu tą decyzję taką życiową, która zdecyduje, czy stanie, czy, czy stanie po stronie Bożej, czy też nie. To musi taka decyzja w końcu zapaść, jak stanie pod ścianą. Ja może parę słów w kwestii naszego nastawienia, naszej postawy serca w stosunku wobec głoszenia Ewangelii innym. I tak myślę, przyszły mi na myśl dwie postaci. Jedna to taki, aż mi nie chce przez usta przejść brat, ale no niech będzie, że brat, który wiele lat w zboże był i kiedyś w takiej luźnej rozmowie, gdy, nie pamiętam nawet jak ta rozmowa wyglądała, ale powiedział, że on nigdy nikomu nie głosił Ewangelii. To było dla mnie szokiem i to jakoś tak mocno utkwiło mi w umyśle i też jest jakaś taka postać, ktoś na pewno będzie wiedział, że codziennie musiał głosić Ewangelię, a na dokładkę jeszcze chyba jak, jak nikt nie był przeciwny jemu, to, to myślał, że coś z nim jest nie tak, że, że nie było sprzeciwu ze strony słuchaczy, to też jakby postrzegał, że, że coś tutaj nie tak się dzieje. To takie jakby dwa ekstremalne, przeciwstawne przykłady. Ale myślę, że nie byłoby dobrze, gdyby nasza aktywność w głoszeniu Ewangelii była wynikiem jakiegoś poczucia winy, jakiegoś przykrego obowiązku, który mamy, tylko bardziej bym szukał tego, żeby jako uczniowie Pana Jezusa, żebyśmy odrobili tą lekcję, żeby zrozumieć, jaka powinna być moja postawa właśnie do głoszenia Ewangelii, czyli zrozumienie, że ja zostałem uratowany przez Ewangelię i mogę tym podzielić się z innymi i mając świadomość, że ludzie bez Ewangelii idą na zatracenie, a ludzie, którzy usłyszą Ewangelię, przyjmą, mogą być zbawieni, uratowani i to będzie dla mnie motywacją i myślę, że w w takim zrozumieniu, w takiej postawie serca y, będziemy z chęcią dzielić się Ewangelią, to myślę, że to jest mm, lepsza droga niż takie właśnie y, o tam jest napisane, a to jeszcze bracia, siostry mówią, że to trzeba to robić, no to no dobra, to będę zaciskał zęby i, i będę to robił. Y, gdybym ja miał powiedzieć, której Postawie jest mi bliżej, to bym powiedział, że tej właśnie wypływającej z serca zrozumienia, jak cenną jest Ewangelia, która zmienia życie. Mówiliśmy dzisiaj rano, brzewno, mówiliśmy o pewnej drodze, tak? Drodze wolności, drodze ducha, drodze sprawiedliwości, to sprawiedliwość Boże. I to jest normalne postępowanie i takie powinno być dążenie dziecka Bożego, żeby tą drogą szedł. I teraz jeżeli osoby, dzieci Boże zastanawiają się i rozmawiają o tym, że ktoś ma obowiązek przykry głoszenia komuś Ewangelii, no to tu jest taka doza wątpliwa, kto to jest, czy to jest dziecko Boże. No to znaczy się, że on nie zrozumiał, czym jest ta Ewangelia właśnie, o której kadaś mówiłeś przed chwilą. Druga kwestia. Ta, co zmuszać kogoś do dzisiaj, żeby przyjął zbawienie, no to zwracajmy mu uwagę jak najbardziej, ale żeby go zmuszać, to jest też jakieś nieporozumienie ogromne. I drugie, kolejne nieporozumienie, że mówić komuś, jeżeli ktoś jest dzieckiem Bożym, mówi komuś, jeszcze masz czas, to jest kolejne nieporozumienie. Dlatego w tym sensie mówię o tych kwestiach, które tu są poruszane, ale one są dla dziecka Bożego absolutnie... No, Dziwne, tak? To jak gdyby to dziecko Boże już jest gdzieś indziej, tak? Tak, tak to rozumiem i tak to, tak to czytam sobie, Bożym. Też tutaj bym yy, zgodził się z tą pierwszą częścią wypowiedzi, że jeżeli jesteśmy ludźmi odrodzonymi i świadomi ogromu łaski, jaka nam została okazana, mamy to świadectwo przemiany naszego życia. No to jakże się tym nie dzielić? Jakże milczeć, kiedy zostaliśmy uratowani i widzimy wokół ludzi, którzy idą na zatracenie? To jak Paweł mówi, ta miłość Boża przymusza nas. Ona wręcz przynagla nas, przymusza nas do dzielenia się tą Ewangelią z innymi. Natomiast z tą drugą częścią bym polemizował, dlatego że... Z własnego doświadczenia i doświadczenia wielu innych osób wiem, że robimy błędy w tej dziedzinie. I jako młody wierzący, często polegając na niewłaściwym zrozumieniu Bożego Słowa, robiłem błędy. Czyli z jednej strony czytałem w liście do Rzymian, każdy kto uwierzy, że Jezus został wzbudzony z martwych i wyzna ustami, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony. I uchwyciłem się tych słów w takim bardzo płytkim zrozumieniu, że jeżeli ktoś powie mi, że wierzy, że Jezus powstał z martwych i jeżeli teraz za mną powtórzy, Jezus jest Panem, no to będzie zbawiony, tak jest napisane. Uwierzył w sercu, wyznał, będzie zbawiony. Więc często zrobiłem takie błędy jako młody wierzący, że rozmawiałem z innymi osobami i, że tak powiem, wykręcałem im rękę prawie, żeby pomodlili się ze mną króciutko, wyznając, że Jezus jest Panem. I jak oni to zrobili, to myślałem, że oni są zbawieni a niestety obserwując ich dalej, widziałem, że nie są i nie rozumiałem, co się dzieje, że tutaj jest tak napisane, oni to zrobili, ale nie, nie są zbawieni, dalej grzeszą tak, jak grzeszyli, w ogóle nic to nie ruszyło ich I, i, i to był dla mnie dylemat. I to wynikało z mojego błędnego zrozumienia, wzięcia jakiegoś fragmentu słowa i uproszczeniu go, nie, jakby nie rozumieniu właśnie głębi, czym jest to wyznanie Jezusa Panem. To nie jest tylko powiedzenie słów, Jezus o tym mówi. Nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, więc tego nie rozumiałem i przez błędne rozumienie robiłem błędy. I o tym tutaj, myślę, rozmawiamy, żeby podzielić się naszymi błędami, naszym właśnie, naszą drogą wiary, w której widzimy, że nasza gorliwość czasami, czy nadgorliwość prowadzi do błędów. Czasami ta nasza ewangelizacja miała charakter nachalny właśnie, że zamiast łagodnie, delikatnie podzielić się i zobaczyć, czy w ogóle na tym poziomie człowiek łapie, to my po prostu jak, jak czołg zmuszaliśmy osoby. Ja byłem świadkiem nawet takich przypadków, kiedy to było wręcz nieprzyjemne, kiedy ktoś nachalnie jakby argumentował, wręcz kłócił się próbując kogoś przekonać, że tak jest, jak on mówi i że musi przyjąć Jezusa. Nie? I, I tutaj można przekroczyć pewne granice. I to może być z gorliwości. Ktoś ma dobre intencje, tak? <śmiech> więc intencje są dobre, ale tak jak Paweł mówi, mają gorliwość, ale nie połączoną z właściwym poznaniem czyli gorliwość niepołączona z właściwym poznaniem prowadzi do nadużyć, do błędów. W gorliwości Paweł prześladował Kościół, prześladował chrześcijan, będąc bardzo gorliwy dla Boga i dla prawa Bożego. Więc niestety niektórzy chrześcijanie też popadają w takie skrajności. I, i, i o tym mówimy, żeby uczyć się tej Bożej drogi, tej właśnie drogi, w Duchu Świętym, w której nie przejmujemy roli Ducha Świętego, ale modlimy się, szukamy, by być prowadzonymi przez Ducha Świętego. I czasami większym świadectwem będzie zrobienie praktycznej rzeczy dla kogoś. Usłużenie komuś, tak jak tutaj mówimy, zapłakanie z kimś, poświęcenie komuś czasu, wysłuchanie kogoś, zamiast natarczywe tylko mówienie, tego, co uważamy, że jest prawdą, nie wysłuchawszy nawet człowieka, nie posłuchawszy człowieka. Ilu chrześcijan jest takimi pustymi gadłami. Którzy nie umieją rozmawiać z ludźmi, nie umieją posłuchać ludzi, w ogóle jakoś poznać ludzi, tylko po prostu mają swoje poczucie, że oni wiedzą, oni chcą powiedzieć i czują, że oni ewangelizowali, bo powiedzieli to, co uważali, że należy powiedzieć, w ogóle nie, nie, nie, nie, nie, nie poznawszy człowieka, nie, nie słuchawszy człowieka, nie zobaczywszy w ogóle, gdzie ten człowiek jest na tej drodze, tylko sztampowo po prostu pach. ABCD wystrzelili i się czują zadowoleni, że Ewangelię głosili. No nie, to moim zdaniem w ogóle nie jest, to jest właśnie takie, takie, taki zakon, który ludzie mają, niektórzy, i to poczucie właśnie konieczności powiedzenia, bo jak nie, to będę winny jego krwi. Oczywiście, Mamy te fragmenty, które mówią nam, że jak nie ostrzeżemy grzesznika, tak Bóg mówi do Ezechiela, że jak nie ostrzeżesz grzesznika, a, a widzisz, że grzesznik ginie, no to będziesz winny jego krwi. Więc tutaj też na nas ciąży pewien obowiązek. To nie jest tylko tak, że, że my to mamy zawsze entuzjazm i chęć i tak dalej. Czasami nam tego brak i są te miejsca, które nam mówią o naszym obowiązku, ale jeśli tak jak Adam mówi, to jest tylko obowiązek, no to raczej ja, ja widzę tutaj Potrzebę zmiany czegoś w moim sercu. Jeśli ja nie mam chęci dzielenia się Ewangelią, jeśli ja nie mam radości w dzieleniu się Ewangelią, jeśli po prostu nie dzielę się Ewangelią, to raczej zamiast to robić właśnie w takim tragicznym stanie to lepiej chyba paść na kolana i powiedzieć, Boże, zmiłuj się nade mną, co jest w moim sercu, co jest ze mną, że tak oziębłem, że, że straciłem tą miłość do ludzi wokół, to współczucie, to, to, to poczucie właśnie... Miłości, które miałem przecież kiedyś, kiedyś chętnie się dzieliłem, a dzisiaj nie dzielę się na przykład. A jeśli, jak Adam mówi, jeśli ktoś w ogóle nigdy się nie dzielił, no to też bym padł na kolana i powiedział Boże, zmiłuj się nade mną. Co ze mną jest? Że ja nie jestem Twoim świadkiem. Czy ja Ciebie w ogóle znam? Czy ja Ciebie kocham? Czy Twoja miłość jest w moim sercu do innych ludzi? Więc tu jest problem. Nie chodzi o to, żeby teraz ludzi przycisnąć i powiedzieć, musicie głosić Ewangelię, musicie ewangelizować, kiedy oni nie mają tego pragnienia i tego, tej, tej miłości do ludzi, no to trzeba zacząć z innej strony. Najpierw ja muszę się opamiętać z tego stanu letniości, czy, czy marazmu, czy śmierci, żeby to życie we mnie weszło, Boże, żebym pokochał ludzi i, i z radością dzielił się Ewangelią, więc tutaj też w podejście z właściwej strony. Ja mam tak, taką ciekawostkę i dwa przemyślenia. Bo ja zajmuję się sprzedażą ogólnie i to wiadomo, że to nie sprzedawcy wymyślili to od Boga, jakby ta dynamika i takie, nie jak to nazwać, metody czy sposoby, ale w sprzedaży jest coś takiego, że jak rozmawiasz z człowiekiem, coś mu mówisz i już wyczujesz, że, że teraz ta chęć wygasła trochę, nie wiem, jest zimny, to jak ty będziesz dalej gadał, to on jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej będzie oddalał się. To taki, nie wiem, czy to jest zakon fizyki, pamiętam, też podobne coś takiego jest, nie? I w Ewangelii ja widzę, że coś takiego podobnego, że jak z kimś rozmawiasz i jak jest ten moment, że on taki jest, już gaśnie, ja nie mówię, że on tam już w ogóle nie chce rozmawiać, ale tak gaśnie, jak my to nie wyłopiemy i nie zareagujemy właściwie, a tylko będziemy mu dali i jeszcze, jeszcze będziemy, a, a jeszcze to Panu powiem, a wie Pan jeszcze to, a tam tutaj Tak to wtedy widzę, że, że taki człowiek właśnie odsuwa się jeszcze bardziej. Ale zauważyłem, że jak jest właśnie ten takt i, i, i czujemy, że kogoś tracimy, że jak podejście niewłaściwe i z taktem zareagujemy, albo może w ogóle skończymy i powiemy, no tyle chciałem Panu powiedzieć, nie? I tam może będę za, pana, za Pani modlić się, nie? albo jakiś tak zmienisz kierunek, to wtedy zauważyłem, że, że ludzie wtedy to jakby my mniej się śnimy, bo widzimy, że coś jest nie tak i wtedy ta, ta osoba zaczyna, często tak miałem, że zaczyna nagle ze mną gadać i zaczyna zadawać pytania i jakby my odsuwamy się, to ona do nas jakby ciągnie, nie? Mówię, to, to nie chodzi o tam jakąś tam psychologię, nie? Ze świata, ale tak zauważyłem, że tak duch działa, nie? Że jak pozwalasz duchowi działać w człowieku, a nie, że my działamy, nie? Że duch działa, to duch jego czasami odwróci, odwróci, on będzie chciał rozmawiać. I to mnie tak kojarzy z taką monologią, co kiedyś słyszałem, że jak siejemy ziarno, bo my chodzimy i siejemy, nie? Ktoś tam jeden zasiał, drugi podlał, nie? To jak zasiane jest ziarno, to nie rozkopujemy od razu zobaczyć, czy ono rośnie, to jest raz. A te, te jakieś zasiane, to musisz podlać, a nie kłaść następnie ziarno, nie? Bo może właśnie tak rozmawiasz z człowiekiem i mówię, no ja już tam to, co pan nie mówi, słyszałem, nie? No wtedy, a jak już słyszał, no to już może tam można wspomnieć, ale żeby tak z taktem było, nie? Żeby może teraz jest czas podlać. A może teraz w ogóle nie jest czas podlać, może on cię powie, że sąsiad też mnie cały czas truje, nie? to wtedy to już nie podlewajmy, wtedy może świadectwem jakieś nie, żeby chodzi o ten takt. I to mnie wiąże teraz z tym właśnie takim pytaniem, co mnie cały czas po głowie chodzi. No w sumie dwa. To jest jedno to, czy my, czy my wystarczająco głosimy, i w, w, w dobry sposób, nie? Czy, czy, bo, bo podejrzewam, że większość z nas tam gdzieś w rodzinach, w, w pracach, czy gdziekolwiek duch prowadzi i jakoś tam dzielimy się z ludźmi, nie? Czy podlewamy, nie? Ale tak cały czas mi chodzi po głowie, czy to jest wystarczające, czy właśnie taki może jakieś takie akcje, nie? Czy tam może coś na zewnątrz zrobić, ale... Też równolegle myśląc, że z tym też trzeba uważać, bo żeby nie wyszło tak, że tam stajemy ze stolikiem i biegamy za ludźmi z ulotkami, bo myślę, że to absolutnie nie jest dobry sposób. I, i druga rzecz to właśnie jak znaleźć ten balans pomiędzy umiejętnościami, tak? bo, bo dobrze mieć takie umiejętności i dzielić się też, może ktoś tam jest bardziej taki ekstrawertny, to on ma jakieś tam pomysły, nie? to myślę, że to jest rzecz dobra, ale jak znaleźć ten balans, żeby nie przesadzić z tym, żeby nie zrobić z tego jakiś taki biznes, powiedzmy, nie? że my będziemy tutaj wychodzić co tydzień i będą ludzie przychodzić czy do nas, czy tam do innych, nie, żeby nie stworzyć z tego jakiś tam program, czy jakieś takie metody. nie. To jest jeden balans, a drugi to jest właśnie ten balans między znowu te umiejętności, jak rozpoznać, czy niektóry z nas mają e, taki niezdrowy lęk przed dzieleniem, nie? bo lęk może być taki, że e, no po prostu ja nie czuję Ducha Świętego, że mnie nie prowadzi teraz nie i ja tam będę dawał się prowadzeniu Ducha Świętego, a, a czasem myślę, że u, u mnie tak jest i ja jestem ek ekstrawertem. Wiecie, ja mogę na przykład teraz pójść, nie chwalę się, nie? po prostu taką naturę mam. Nie? Mogę pójść, po prostu zaczepiać kogoś na ulicy i za zacząć z nim gadać o Jezusie. Nie? Teraz siedziałam tam w saunie, nie, to... Siedziali inni tam ludzie z sami w saunie i tam im zagadawało mnie, A ich prawie nie znam, nie? I teraz, żeby nie wyszło tak, że my myślimy, że my tam oddajemy się prowadzeniu Ducha Świętego, a to może być zwykły jakiś lęk, a Biblia nam mówi, żeby nie lękaliśmy się, nie? Szczególnie dzielić Ewangelium, żeby, wiecie, żeby zadbać o to, żeby to nie lęk... E... Żeby, żeby to Duch Święty nam kierował, a nie lęk, nie? Bo jak lęk na, nami kieruje i my boimy się pójść, bo może tam nie mamy, nie wiemy jak i, i, i takie zmartwienie, to myślę, że to jest niedobrze, nie? jak jest taki lęk, nie? Natomiast jak jest lęk taki zdrowy, że teraz czujemy, że Duch nas nie prowadzi gdzieś, to to jest co innego. Ale teraz jak znaleźć balans jak wiedzieć, czy to jest teraz zdrowe, biblijne, czy nie, nie? To może ktoś ma myśli, jak to rozpoznać, nie? Mieliśmy takie dwie ostatnio historie, akurat nie jechaliśmy razem. Ja, Iwan i Adam jechaliśmy do Skierniewic pociągiem. No i tam jeszcze dwie osoby z nami siedziały w przedziale, jeden taki pan i my między sobą w trójkę rozmawialiśmy i w końcu ten pan nie wytrzymał, dołączył się do, do rozmowy, ale on nie był nastawiony w ogóle na słuchanie, Miał po prostu coś, co musiał nam powiedzieć i krótka rozmowa ją zaraz wysiadał. Natomiast ten pan jakby przyczynił się do tego, że dziewczyna, studentka, która z nami jechała, zdjęła słuchawki z uszu, bo on tak głośno, wyraźnie mówił jeszcze coś tam na jej temat. Powiedział, że właśnie młodzi ludzie dzisiaj to w ogóle nie rozmawiają, tylko siedzą ze słuchawkami na uszach więc ona zdjęła te słuchawki i później mieliśmy z nią długą rozmowę, chociaż też się zastanawiałem później, czy nie przesadziliśmy, <laughs> bo żeśmy tak na nią tam, wiecie, jeden po drugim, każdy z nas miał dużo do powiedzenia i chcieliśmy jej bardzo pomóc, więc się tam z nią dzieliliśmy wszelkimi naszymi mądrościami i wskazywaliśmy im, ale ona z drugiej strony była bardzo otwarta, bardzo chętna, słuchała, dziękowała, nie wykazywała właśnie takich y, jakichś tam zmęczenia, czy, czy już dajcie spokój, bo już nie daje rady, y, więc y, jakoś tutaj mam nadzieję, że żeśmy nic złego nie zrobili, tylko tyle ile mogliśmy zasialiśmy. Później wracałem w poniedziałek. Bracia wracali samochodem z Łukaszem z tego postu braterskiego. Ja pojechałem do Skierniewic, jak wiecie, i wracałem ze Skierniewic w poniedziałek sam pociągiem i. Była tylko jedna, przysiadła się do mnie, najpierw jakiś młody człowiek był, ale on szybko wysiadł z nim, to nawet nie, nie, nie zamieniłem słowa, chociaż tak siedziałem, tak się modliłem w duchu, jak tu w ogóle zacznie, ale widzę, że on chyba pracuje na tym laptopie, nie chciałem mu przeszkadzać, ale on szybko wysiadł i potem siadła jakaś pani po sześćdziesiące i ktoś do niej zadzwonił, no i ona tam rozmawiała przez chwilę i tylko skończyła rozmowę z Bogiem. Więc to już był dla mnie wyraźny sygnał, trzeba tutaj zacząć rozmowę. I tam coś delikatnie za za zagaiłem, yy, rozmowę z tą panią. No i faktycznie ona tak się otworzyła. Mieliśmy, nie wiem, dwie i pół godziny takiej naprawdę rozmowy, takiej głębokiej, okazało się, że ona wracała z Niemiec, była gospodynią księdza. <głosy> Więc z przeróżnych ciekawych rzeczy się dowiedziałem a jednocześnie miałem okazję z nią tak od serca porozmawiać o różnych bożych rzeczach. No i tutaj widziałem takie po prostu prowadzenie Boże. Ona właściwie 80% mówiła, ja może z 20% w tej całej rozmowie, ale wierzę, że to było takie łaskawe Boże spotkanie z nią, bo rzeczywiście ona od razu się otworzyła. Jak tylko z nią zacząłem rozmawiać, od razu powiedziała mi takie rzeczy, których się nie mówi ogólnie obcym ludziom a ona od razu zaczęła płakać, opowiadać i, i takie serce miała przez całą tą rozmowę, tak otwarte i, i tak mówię, wylewnie gdzieś tam widać było, że dźwigała jakiś ciężar i potrzebowała z kimś rozmowy i to była taka naprawdę dobra rozmowa. Mam nadzieję, Bóg da dalej jakieś owoce w jej życiu. Natomiast myślę sobie, no nie, nie, to nie jest tak, że codziennie mamy takie sytuacje i z jednej strony wszyscy musimy być świadkami naszym życiem, naszym traktowaniem ludzi, naszym całym postępowaniem. To powinno być no, codzienną naszą modlitwą. Panie, daj, żebym był Twoim światłem, daj, żebym był Twoim świadectwem. I nie zawsze to są słowa, nie zawsze to jest możliwość takiego właśnie porozmawiania, nie zawsze ludzie mają czas, chęć otworzyć się przed nami, nie zawsze ale my musimy być świadkami, musimy być świadkami. My jesteśmy tak naprawdę, jeśli jesteśmy w Jezusie, no to jesteśmy Jego świadkami. Więc pilnujmy się, żeby szukać tych okazji, szukać tych możliwości, kiedy Bóg da nam otworzyć usta. Ale nie wszyscy jesteśmy ewangelistami. Biblia też mówi o pewnych ludziach, którzy mają ten dar, mają to szczególne Boże przysposobienie do bycia ewangelistami. I tutaj musimy też modlić się, aby Bóg w pośród nas wzbudzał takich ludzi. Ludzi, którzy będą nas motywować, ludzi, których będziemy mogli wspierać. Właśnie ludzie, z którymi będziemy mogli pójść na ulicę i oni będą mieli tam coś do powiedzenia, będą mieli ten, ten, to uzdolnienie od Boga, żeby to zrobić nie właśnie dlatego, że teraz powinniśmy jako zbór jakąś ewangelizację robić i coś zróbmy, no i zrobiliśmy, no i no, chwała Bogu zrobiliśmy, mieliśmy w tym roku ewangelizację, tak, albo dwie ewangelizacje, ale to, że nikt nie przyszedł, nikt nie słuchał i że nie ma żadnych owoców, to już jakby, no, no, no trudno, no ale my zrobiliśmy swoje, tak. Więc tutaj właśnie ten, ta, ta równowaga, o której Iwan mówi, Modlić się też o ewangelistów, żeby Bóg wśród nas powołał takich ludzi, namaścił takich ludzi swoją mądrością, zdolnością i, i, i, i takim uzdolnieniem, które rozpoznamy, że to jest ewangelista faktycznie i wtedy staniemy przy nim, wtedy go wesprzemy, wtedy razem coś zrobimy w prowadzeni duchem a nie z poczucia obowiązku, teraz będziemy coś wymyślać, bo już robiliśmy to. Jak zaczynaliśmy tutaj, wiecie, 30 lat temu służbę w Wejherowie, to mieliśmy wiele ewangelizacji, ale prawda jest taka, że wydaliśmy dużo pieniędzy, masę energii włożyliśmy, a rezultaty były zerowe. I to nam pokazało, że to chyba nie tędy droga, że jedna akcja, druga akcja, ewangelizacja, koncert, to na rynku, w kinie, tu, tam, robiliśmy różne rzeczy, ale potem czemu to w ogóle nie działa, czemu nie ma żadnych owoców tego, nie? I, i, I zobaczyliśmy, że to raczej, no jakby wchodzimy w jakiś kościelny szablon, który oglądaliśmy w kościele, które wiele zborów robiło bezowocnie, więc zaczęliśmy się modlić, panie prowadź nas, jak my mamy w ogóle docierać do ludzi, jak mamy budować tą społeczność i... Nie, nie mówię, że jesteśmy przeciwko takim akcjom, ale na pewno żeśmy się już sparzyli wielokrotnie i jesteśmy ostrożni, żeby nie robić czegoś tylko dlatego, że to się powszechnie robi. Więc tutaj chcemy szukać tego prowadzenia ducha i też modlimy się cały czas o dary Ducha Świętego, o obdarzenie przez Boga ludzi, którzy rzeczywiście będą wiedzieli, jak to robić i będą to robili właśnie w tej mocy ducha, a nie w jakimś ludzkim tylko, wiecie, zaangażowaniu i, i, i, i organizowaniu akcji. Tylko krótko powiem, że owoce, też rozmawialiśmy, nie, że nie zawsze owoce to są, że przychodzą do nas ludzi. Czasami ludzie mogą przyjść do, do innych kościołów, a czasami to ich droga do nawrócenia jest dłuższa i, i to nasze, nasza rozmowa z nimi, to może być jakaś taka część tego procesu, nie. A druga ta rzecz to że owoc też może być w postaci nas, że my, tak jak mówisz teraz, to, to, to też jest owoc, nie? Że teraz myślenie zmieniło się, nie? To też może być owoc. Odpowiadając co, na pytanie Iwana, jak odnaleźć się w tym nazwijmy to konflikcie naszych uzdolnień, naszego polegania na.. Na, na jakichś możliwościach, a tutaj kierownictwie Bożym w każdej konkretnej sprawie i wiem, że to na pewno tak zabrzmi jak taki y, slogan, ale to akurat mi przychodzi do głowy i myślę, że chyba to jednak jest odpowiedź, y, czyli y, jeżeli jesteśmy blisko Boga, mamy z Nim społeczność, to myślę, że Pan Bóg będzie nas właśnie w tych kwestiach prowadził, tak? że czasami da nam uzdolnienie czy przekonanie, które są potrzebne do czegoś, żeby coś zrobić, a że tak powiem nie da wtedy, kiedy byśmy chcieli coś zrobić, bo moglibyśmy niepotrzebnie zrobić jakiś, jakiś błąd, zamieszanie. Myślę też o tym, że, bo, bo myślę o tym, to, co Tomcio powiedział o, o, o, o tym, że jak powinno wyglądać życie dzieci bożych. Skoro jesteśmy dziećmi bożymi, to, no to naturalnym jest to czy tamto i w dużej mierze zgadzam się, ale myślę, że nie możemy zapominać, że jako słudzy, jako uczniowie, jako dzieci Boże, możemy ulegać pewnym słabościom, ulegać, popadać pewne błędy w myśleniu, w działaniu i mając tą świadomość, szukamy tego, co, co jest właściwe i uciekamy od tego, co jest niewłaściwe w naszym myśleniu czy praktyce. I myślę o tym, że jednym na przykład z takich błędów, który może się wedrzeć do naszego umysłu, może to diabeł będzie nam podpowiadał te myśli, a może nasze ciało, a może nasz umysł, że ta świadomość, że są jacyś szczególnie uzdolnieni czy szczególnie powołani, czy obdarowani bracia czy siostry do tego, żeby głosić innym, a ja w sobie tego nie widzę, no to, aha, czyli to oni, a ja, no to ja, ja nie. I już jestem spokojny, że to akurat nie jest moja, moja działka. Czyli jeżeli mam jakieś tam drobne lęki czy, czy obawy przed zranieniem, gdy miałbym głosić Ewangelię, no to okej, okay, no to niech one wezmą górę. Ja nie będę się na siłę tutaj nic robił, pokonywał żadnych lęków, ale znowu w kontekście tego, że Pan Bóg powołuje szczególne osoby, i, i obdarowuje i używa i rzeczywiście tak to działa, temu nie, nie chcę tutaj zaprzeczyć, to też chcę powiedzieć o tym, że nie trzeba być ewangelistą, nie trzeba mieć nie wiadomo jakich uzdolnień czy predyspozycji, czy charakteru. Myślę, że i użyję takiego świadomie stwierdzenia, że tego najmniejszego z nas, Pan Bóg może użyć do wielkiego dzieła, jeżeli ta osoba będzie we właściwej pozycji przed Bogiem, we właściwej postawie, czyli postawie pokory, gotowości do zrobienia tego, co Pan Bóg chce zrobić. I yy, nawet jeżeli myślimy o sobie, że jesteśmy najmniejszymi spośród tego grona czy jakiegoś w ogóle szerszego grona, to to, to absolutnie nie zamyka nam drogi i możliwości do tego, żeby czynić wielkie rzeczy, za które oczywiście pamiętajmy, żeby chwalić Boga, jeśli tylko będziemy poddani Jemu i gotowi, żeby czasami ponieść jakieś trudy tego. No, to nie, Czasami z tym się to wiąże niestety. Dużo powiedzieliśmy już, bo to tak widzę, że rozwinął się wątek, tak zwanej ewangelizacji, czy to zbiorowej, czy, czy też indywidualnej. Dużo wątków było poruszonych. Najlepiej to by było jak to, tak zebrać to wszystko, żeby to wszystko jakoś poukładać. Nie jestem w stanie tego ja zrobić, może ktoś inny się odważy. W każdym razie jeśli chodzi o ogłoszenie Ewangelii, to według mnie, znaczy narzuca się na pewno jeden, jeden niezaprzeczalny wniosek, że Głoszenie Ewangelii to jest głoszenie dobrej nowiny. To, co ustaliliśmy już parę tygodni. Ewangelia jest po prostu dobrą nowiną. Taka powinna być zakotwiczona w moim sercu. Ja ostatnio tylko mogę podziękować Bogu, że kiedy myślę o mówieniu o Jezusie innym ludziom, to pierwsze, co mi się nasuwa, na moje myśli, to jest to, że ja chcę temu człowiekowi po prostu pomóc. I to nie pomóc, żeby mu węgiel przerzucić z kąta w kąt, albo zrobić zakupy, chociaż to też jest dobre, ale przede wszystkim, żeby człowieka uwolnić od, od jakiejś powinności krzywdy, jaka na nim ciąży, jakieś obciążenia, że, że, że, co, że moje życie jest nie takie przed Bogiem, co ja teraz zrobię. To jest takie, ja bym powiedział, całe sedno głoszenia Ewangelii, żeby to poczucie winy w drugim człowieku zniwelować, żeby zniszczyć to. Takie jest moje poznanie, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii. I uważam, że jeśli w moim sercu jest coś takiego, że ja chcę pomóc drugiemu człowiekowi, w zwalczeniu tego poczucia winy przed Bogiem, to jestem na dobrej drodze. Natomiast jeśli ja to mam czynić dlatego, bo albo zostałem powołany, albo właściwie to nie wiem do końca, albo muszę to robić, bo, bo inni to robią, to, to coś mi się to wydaje, że to nie jest tędy droga. Ja sam muszę doświadczyć najpierw uwolnienia Bożego Muszę to mieć w swoim sercu, żeby dopiero innym to zanieść. Żeby komuś dać życie, to ja sam muszę być żywy. Bo jeśli ja jestem martwy, jeśli nie ma tego, tego życia z Bogiem we mnie i tej ochoty pomożenia innym, to mogę śmiało... Dobrze, inaczej. Zaryzykuję stwierdzenie, że lepiej nie głosić tej Ewangelii. Jeśli w moim sercu nie ma chęci pomożenia drugiemu człowiekowi wyjść z tej matni poczucia winy, to lepiej tego nie róbmy. To musi być y, y, takie ogniwo, myśl przewodnia. Ja chcę drugiemu człowiekowi pomóc wyjść z poczucia winy przed Bogiem. On musi być, on powinien być uwolniony od tego. Jeśli tak jest nastawienie mojego serca, jak najbardziej. Jeśli nie, to może to być wątpliwe. Brat mówił o polemice, dlatego muszę się do tego ustosunkować. Otóż ustosunkuję się w to, że nie będę polemizował, tylko jak gdyby, bo oczywiście tu się zgadzamy, tylko chcę jak gdyby dwa słowa dopowiedzieć do tego, co powiedziałem. Miałem na myśli dzieci Boże, miałem na myśli już takie osoby delikatnie dojrzałe. One już jak gdyby A te błędy, o których my tutaj rozmawialiśmy na samym początku, czyli ta kwestia związana z przymuszaniem kogoś do, do przyjęcia zbawienia albo mówieniem mu, to ja to nie widzę dojrzałości chrześcijańskiej. Absolutnie nie widzę dojrzałości chrześcijańskiej. A naturalną rzeczą, naturalną rzeczą jest to, każdy to mam nadzieję miał, że głoszenie Ewangelii komuś na siłę jest naturalną rzeczą po nawróceniu. To jest takie automatyczne, już sam miałem tą, samą, tą, tą sytuację. Też słyszałem wiele, wiele, wiele świadectw na ten temat, że ludzie później po pewnym czasie, już kiedy już dojrzewali w Chrystusie, no to wiedzieli o tym, że kale, czyli te, te osoby dosłownie takie sformułowania padały. Także tutaj ta kwestia jest automatyczną, naturalną, naturalną rzeczą, naturalnym pragnieniem, żeby, żeby głosić tę Ewangelię. Jak to się robi, tak to się robi. Zna się parę wierszy, parę wersety, wersetów. Tymi, tymi się wersetami operuje, ktoś, ktoś zaczyna zaginać innymi i wtedy już człowiek, no i wtedy jest ten problem, o której mówi, że to jest to pragnienie, mówię, ewidentnie z ciała, tak bym, to, tak bym to nazwał. Dlatego tutaj ta kwestia jest, że miałem na myśli te osoby bardziej dorosłe, dojrzałe w Chrystusie i a co do głoszenia Ewangelii, no to no, tak jak mówi Żadaś, to, I to, co mówimy tutaj, no to jest kwestia, jeżeli są pewne problemy, no to wewnętrzne, to warto ten temat, warto, trzeba ten temat z Bogiem omówić, prawda, na tej zasadzie. I znowu zacząłeś, Iwan, mówić o pewnych kwestiach, które zrozumiałem jako pewnym znowu... Z znowu w schematach, ja nie znam tej, tej modlitwy grzesznika, <grych> nie wypowiadałem jej I, i, i to jest kolejny schemat, gdzieś tam się pojawia i w naszych gdzieś tam z tyłu w głowach taki ten może być, ktoś musi to powiedzieć. Tutaj o tym balansowaniu to przeczytam Iwan, drugi rozdział F, Efezjan, dziesiąty wiersz. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przeznaczył nas Bóg, do której. Czyli Bóg wszystko zaplanował, wszystko wszystko robi. Kwestią, co ja widzę, to jest kwestia poddania się pewnej woli. To, co mówił Paweł, miał, Bóg stworzył tę sytuację z tą, z, tą, z tą panią, która przyszła. No, no tak, no kto, kto, kto to stworzył? No Bóg to stworzył. A naszym, naszym to, co mówiłeś, to jest ten. Mówiłeś, to teraz jak Boże mam, mam to zacząć, jak to mam, jak to mam rozpocząć i, i w modlitwie, w duchu się, się do, Boga, do Boga modlisz. Co zrobić z tą, z tą sytuacją, która, która jest Bóg ją jak gdyby daje. Także to jest takie, takie, takie naturalne, bym powiedział, na tym etapie już dojrzałości, dojrzałości duchowej. Nie? Kochani, dzwonek już dzwonił dobrych parę minut temu, więc musimy ze względu na czas kończyć. Miałem nadzieję, że jeszcze może ktoś z Was od, o, wypowie się w kwestii Dawida i Abiszak, ale to już nie dzisiaj, więc jeśli macie jakieś myśli w tym temacie, chcielibyście coś powiedzieć, to przy następnym spotkaniu, być może już po następnej części tego pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej, więc jeśli coś macie, to pamiętajcie o tym, zapiszcie sobie, czy... I dobrze byłoby też jeszcze usłyszeć, jak to widzicie, czy tutaj podzielacie te myśli, którymi się dzieliłem w tym kontekście dwa tygodnie temu. Także musimy się tutaj zatrzymać i jeszcze mamy przed sobą wieczerzę Pańską, więc może powstańmy, podziękujmy Bogu w modlitwie za te nasze tutaj rozmowy i módlmy się o ich owoc w naszym życiu, żebyśmy... Nie ustawali w przeżywaniu dobrej nowiny w naszym życiu, ale też dzieleniu się wszędzie tam, gdzie Bóg nam otwiera drogę i żeby też pobudzał nasze serca i uzdalniał nas, żebyśmy to dobrze robili, żebyśmy właśnie nie robili tego według ciała, ale mieli tą mądrość od Boga i faktycznie dzielili się Ewangelią, bo nie wszystko, co w tych naszych rozmowach z ludźmi ma miejsce, też jest Ewangelią. Musimy też to przyznać, że czasami chybiamy celu, dyskutujemy o różnych religijnych kwestiach, ale nie zawsze jest to głoszenie Chrystusa, nie zawsze jest to wskazywanie na to zbawienie, które jest nam darowane, czy nasze świadectwo, więc tutaj też módmy się o mądrość, o, o, o taką dojrzałość, o to, żebyśmy prawdziwie głosili Ewangelię. To, to, to, to co mamy głosić, tą prawdziwego Chrystusa, nasze świadectwo przeżycia Go i też wzywali ludzi do wiary w Chrystusa. Panie nasz, chcemy jeszcze przyjść w modlitwie, dziękując Ci za ten czas, który nam dałeś dzisiaj za te świadectwa, które mogliśmy słyszeć Twojego działania, prowadzenia nas, za tą zachętę, którą możemy czerpać od siebie i modlimy się, abyś Ty przez swojego Świętego Ducha pracował w naszych sercach, dawał nam na nowo i na nowo rozkoszować się i wielbić Ciebie i wyrażać wdzięczność za to, co dla nas uczyniłeś, aby właśnie to, co też teraz za chwilę będziemy robić, łamiąc chleb i pijąc kielicha, wspominając to, co uczyniłeś. Panie, żeby to było żywe w nas, żebyśmy byli świadomi, jak wielką łaskę nam okazałeś, jak z wielkiego dołu zagłady nas wyrwałeś, jak dobry jesteś. Mamy skarb, którego tak niewielu ludzi ma na tej ziemi. Daj, Panie, byśmy byli świadomi tego, wdzięczni za to, i aby z naszej miłości do Ciebie wypływała nasza miłość do ludzi wokół i byśmy wykorzystywali każdą okazję, którą nadarzasz, żeby o Tobie świadczyć. Daj, by nasze życie było świadectwem naszej wiary, aby nasze słowa pokrywały się z tym, jak wygląda nasze życie. Prosimy, uzdalnie nas do bycia Twoimi świadkami, prowadź nas, w tym dziele ewangelizacji, uczniostwa powołuj też spośród nas ewangelistów, braci, siostry, którzy w szczególnym Twym wyposażeniu i uzdolnieniu będą też zachętą dla nas i będą nas w tym prowadzili, w tym dziele właśnie ewangelizacji wokół. Prosimy Panie, chcemy to wszystko oddawać w Twoje ręce i Szukać prowadzenia Twojego Świętego Ducha w naszym osobistym życiu i w, naszym, w naszej służbie jako zbór. Amen. for you, Dziękujemy Panie, że oświeciłeś nas Twoją światłością, że pociągnąłeś nas do domu, pokazałeś nam tę wielką łaskę. в All right. Uwielbienie, chwała dla Ciebie, za to, co uczyniłem. проше ещё daj nam pamiętać o Tobie, daj nam szukać Ciebie, szukać Twojego Królestwa, Twojego panowania w naszym życiu, Twojej chwały, Twojej woli. Prosimy, ustalni nas do wszystkich dobrych dzieł, których nas przeznaczyłeś, do których nas powołałeś. Bądź uwielbiony w naszym życiu, w naszych domach. Daj Panie, żeby informacje, może jakieś macie pozdrowienia, to A. bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Iwonka pozdrawia, pozdrawia z dyżuru dla całego zboru. Mówi, że słucha nas i modli się z nami. To jeszcze nie wszystko. Siostra Danusia przesyła pozdrowienia. Witam serdecznie te bardzo cenne Słowo Boże na pocieszenie serc umiłowanych braci i umiłowanych sióstr. A Słowo to jest składajcie ofiary sprawiedliwości i ufajcie Panu. A błogosławiony jest Ten, kto we mnie nie zwątpi. Niech nasz umiłowany Zbawiciel Jezus Pan wam obficie błogosławi w zgromadzeniu. Pozdrawiam bardzo serdecznie moich umiłowanych braci i siostry w Panu i dziękuję Bogu za was umiłowani. Dzisiaj nie będę, gdyż jestem w mocnym bólu bioder i głowy. Kocham was tą najpiękniejszą miłością Chrystusową i tule do serca was umiłowani bracia i siostry. Jeszcze i Krzysztof są Jest dziękujemy, pozdrawiamy. Moja Agnieszka też pozdrawia, też niestety nie czuję się najlepiej, także też proszę o modlitwę o nią. Za tydzień, czyli 15 mamy momencik. Nie, 22 mamy Agapę, tak? Czy teraz? Nie, 15, dobrze, za tydzień. Za tydzień Agapa. 15 Agapa, a 14 mamy braterskie spotkanie o 15, czyli wszystkich braci zapraszamy tutaj o 15 w sobotę, e, tak, o 15 w sobotę, 14, a 15 w niedzielę mamy Agapę. I to chyba wszystko w tym miesiącu tutaj nic nie widzę żadnych jakichś tam większych wydarzeń. Jakieś jeszcze sprawy? Ogłoszenia? Jeśli nic więcej nie ma tam o, tą listę mamy tą listę Adaś nie do Agapy żeby się zapisywać. A tam ktoś tam wpełnia ostatnio? Była coś, coś zapełniona? To, to powiesimy, powiesimy tą listę dla tych, którzy są dzisiaj, którzy mogą się zapisać, a ci, którzy nie ma, to się po prostu dołączą za tydzień, jak będą. Także listę tam powiesimy na tablicy u dzieci za chwilkę. To zapraszam na herbatkę, ciasteczko, kawkę, dalszą społeczność przy stołach.